USA rozważa wyjście z NATO, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w opublikowanej rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Telegraph stwierdził, że poważnie rozważa wycofanie USA z sojuszu, który nazwał papierowym tygrysem. Amerykanista Tomasz Płudowski w Polsat News ocenił, że jest to sposób Donalda Trumpa wywarcia presji na kraje NATO. Dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, Magdalena Bętkowska oraz Dariusz Szostek, złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Nie wiadomo, dlaczego zaproszonych na ślubowanie zostało dwoje sędziów, a nie wszyscy sześcioro wybrani w połowie marca przez Sejm. Rada chwila też szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki przedstawi informacje na temat ślubowania sędziów. Więcej na ten temat w magazynie. W samopołudnie już za chwilę. To są aktualności jedynki. Policja negocjuje z mężczyzną, który miał wtargnąć do fabryki w łodzi i oddać strzały. W związku z tym 400 osób zostało ewakuowanych. 42-latek znajduje się w pobliżu zakładu, mówiła Kamila Sowińska z komendy w Łodzi. Motywy działania mężczyzny nie są jeszcze znane. Miał strzelać się do kolegi, a pracownicy fabryki zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce. Z zazdrości o partnerkę ugodził nożem znajomego. 47-letni mężczyzna aresztowany po tym jak w Lubawce na Dolnym Śląsku ciężko ranił 67-latka. Obaj mężczyźni pokłócili się o kobietę podczas libacji alkoholowej, mówi rzeczniczka prokuratury w Jeleniej Górze Ewa Węglowicz-Szymakowska. Sprawca, jak się okazało, jest również podejrzany o spowodowanie pożarów w pobliskich Jarkowicach. Na razie szturmu z Litwy na stacjach paliw w Suwałkach nie ma. Na Litwie diesel kosztuje w przeliczeniu już prawie 10 zł, a benzyna niecałe 8 zł. Zdaniem mieszkańców Suwałk prędzej czy później Litwini do Polski po paliwo przyjadą. Rząd zapewnia jednak, że monitoruje sytuację i tak zwaną turystykę paliwową. Zapewnia też, że paliwa nie zabraknie. To była aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Po południu czeka nas zmiana pogody. Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Na południowym wschodzie i wschodzie chmury i opady deszczu. Na pogórzu i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Trzy stopnie są teraz w Zakopanem i Gdańsku. Pięć w Poznaniu i Jeleniej Górze. Osiem w Katowicach. Dziesięć w Warszawie i Białym Białymstoku. Ciśnienie w stolicy to 1009 dziewięć Klimat. Bardzo zanieczyszczone mamy powietrze w Kielcach, w Szczecinku. Jakość powietrza jest dostateczna, a w Bydgoszczy umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju dobra lub bardzo dobra. 45% energii w sieci krajowej pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. Średnie zagrożenie pożarowe jest w lasach na północy łódzkiego, mazowieckiego i Podlasia. Jedynka. Polskie Radio Prawie dziewięć po dwunastej W samo południe Kolejny zwrot w sporze o wymiar sprawiedliwości. Prezydent zaprosił na ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, ale tylko dwóch z sześciu. Co teraz? Pan prezydent przede wszystkim przywraca porządek, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Być może jest to jakaś polityczna rozgrywka, którą prezydent chce zastosować. Kolejny dzień regulowanych cen na stacjach. Sprawdzimy, co dzieje się w pobliżu granicy. Czy do dystrybutorów ustawiają się kolejki? Zatankowaliśmy paliwo, bo tu jest naprawdę taniej. U nas diesel jest droższy o około 50 centów. Chcielibyśmy, żeby to był żart prima aprilisowy, ale niestety mundial bez Polski. Mogli jeszcze dobić jednego chociaż. Bo tak bardzo blisko było naprawdę. Szwedzi byli lepsi? Nie, Nie. w życiu. Aha. Stany Zjednoczone rozważają wyjście z NATO, tak mówi Donald Trump nie po raz pierwszy, ale czy tym razem powinniśmy go potraktować poważnie? Karol Srówka, to jest w samo południe. Sytuacja w wymiarze sprawiedliwości właśnie stała się jeszcze bardziej zagmatwana. Kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. W ogromnym uproszczeniu to instytucja, która czuwa nad zgodnością prawa z konstytucją. Gdy ponad dekadę temu PiS przejął władzę, oskarżył Platformę o złamanie konstytucji i wprowadził głębokie zmiany w Trybunale. Zmiany, które w ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zamiast sytuacji poprawić, doprowadziły już do całkowitego upolitycznienia tej instytucji. Teraz dawna opozycja, czyli dzisiejsza koalicja, zyskała możliwość odmienienia Trybunału. Pojawiła się bowiem, Pojawiło się sześć wakatów. Sejm wybrał sześciu sędziów na te miejsca. Teraz powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem. I tu dochodzi do najnowszej odsłony sporu. Prezydent na ślubowanie zaprosił bowiem tylko dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. To upewnijmy się na początek, bo mamy taką datę, jaką mamy. To nie jest żart prima prylisowi. Rzeczywiście ci sędziowie złożyli ślubowanie. To prawda, żart to nie jest. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim już się odbyła. Co prawda bez udziału dziennikarzy niestandardowo, bo zwykle na tak ważne wydarzenia jesteśmy zapraszani. Dwoje sędziów w ślubowanie złożyło to Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Czyli wiemy, że to naprawdę. A jak prezydent uzasadniał to, że zaprosił tylko dwóch z sześciu sędziów? Odpowiedź na to pytanie poznałam o godzinie 12.30 podczas konferencji prasowej szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Rano na naszej antenie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że Karol Nawrocki porządkuje w ten sposób sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Pan Prezydent przede wszystkim przywraca porządek, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo ten bałagan wprowadzony ponad dwa lata temu przez rządzących. Ja przypomnę, że rządzący od końca grudnia 2024 roku nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wakaty, które się pojawiały, a wyraźnie Konstytucja w artykule 194 wskazuje, że po upływie kadencji jednego sędziego trzeba wybrać kolejnego. Warto dodać, że rząd też tłumaczy, że porządkuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym prezydent i rząd najwyraźniej te porządki inaczej postrzegają. A jak decyzję prezydenta odebrali sami sędziowie? I co mówią przedstawiciele rządu? Dariusz Szostek w rozmowie z nami z dziennikarzami wyraził nadzieję, że wszyscy nowo wybrani sędziowie będą mogli rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. W Pałacu Prezydenckim się pojawił, bo niezłożenie ślubowania oznaczałoby po prostu rezygnację z tego stanowiska. Bardzo dobrze, że pan prezydent zaprzysięga sędziów i wierzę w to, że zostaną zaprzysiężeni wszyscy sędziowie, e, którzy zostali prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego. I taki skład e, pełen, piętnastoosobowy powinien funkcjonować w naszym kraju, a po to jest zostaliśmy wybrani, a żeby przywrócić Trybunałowi powagę. W podobnym tonie wypowiadała się też Magdalena Będkowska. Od prezydenta nie usłyszała co z pozostałymi osobami, które wybrał Sejm.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 Wraca pytanie o plan B, o którym od kilku tygodni mówi rząd. Minister Sprawiedliwości powiedział, że dopuszcza inne warianty złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału. Zaznaczył, że wobec prezydenta może oznaczać nie bezpośrednio twarzą w twarz, ale po prostu przy prezydencie. I wchodzą w grę różne scenariusze, różne warianty. Między innymi ślubowanie przed parlamentem, przed marszałkiem Sejmu, bądź też ślubowanie zdalne. Minister, minister Sprawiedliwości zaapelował do prezydenta, by poinformował, co z pozostałą czwórką wybranych przez Sejm y, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył przy tym, że Trybunał w obecnym kształcie jest wadliwy z kilku względów. Między innymi obecnie Trybunał nie może stworzyć pełnego składu liczącego 11 sędziów oraz, że zasiadają w nim tak zwani dublerzy lub ich następcy. Tak mówił minister. Sylwia Białek sprzed Pałacu Prezydenckiego. Bardzo dziękuję za kwadrans. Dosyć ważna konferencja w tej sprawie. Gdy pojawią się nowe, istotne wątki tego sporu, oczywiście w jedynce o tym poinformujemy. A na razie tematu, jeszcze nie zmieniamy. Rozmowa dnia. Z nami połączona jest profesor Joanna Juchniewicz, konstytucjonalista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry pani profesor. Dzień Czy ma pani profesor jeszcze nadzieję na to, że Polska kiedyś będzie miała Trybunał Konstytucyjny szanowany i respektowany przez wszystkich? Nadzieję oczywiście mam. Nadzieję umiera ostatnia. Ale nie jest to wielka nadzieja, że to się zdarzy bardzo niedługo. No tak, tu mam, tu mam dosyć duże wątpliwości co do tego, czy jesteśmy w ogóle w stanie naprawić tę sytuację, która się popsuła, czy też psuta jest od 2015 roku. Niektórzy apelują o przeprowadzenie resetu konstytucyjnego. Mniejsze partie reprezentowane w Sejmie wnoszą taki apel, żebyśmy w ogóle zaczęli od nowa. To, to jest jakiś pomysł? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to odbudowa jego autorytetu przy zachowaniu czy tych osób, które były poprzednio wybierane, czy przy zachowaniu całej tej sytuacji niezdrowej wokół niego byłaby bardzo trudna, jeżeli chodzi, nawet może mogę powiedzieć, że możliwa. W związku z tym wydaje mi się, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego ten reset to jest jakieś dobre wyjście z sytuacji. To znaczy stworzenie nowej ustawy, wybór e, na nowych zasadach sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no i pozwolenie mu funkcjonować sprawnie w, na przyszłość. To zanim wrócimy do przyszłości, powiedzmy o tym, co jest teraz. Mamy sytuację chyba bezprecedensową: czyli prezydent zaprasza dwoje z sześciorga sędziów wybranych do trybunału na ślubowanie. Nie wiemy, co zrobi z pozostałymi. Za kwadrans powinniśmy się dowiedzieć, ale możemy przypuszczać, że to zaproszenie nie będzie oczywiste, że jeszcze jakaś polityczna rozgrywka tutaj będzie się odbywała. W sferze politycznej absolutnie możemy snuć bardzo wiele scenariuszy, i no nie wiemy. Może nas prezydent zaskoczyć, a może będzie tak, że, że dzisiaj nas zaskoczył, przyjmując ślubowanie od dwójki, a co do pozostałych czterech pozostaniemy w stanie zawieszenia. Więc cokolwiek, trudno cokolwiek wyrokować, co się wydarzy. Słyszała pani profesor o tych możliwych planach B przygotowywanych przez koalicję, czyli Ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, ślubowanie zdalne albo w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Czy konstytucja na to pozwala, czy poruszamy się tutaj po takiej szarej strefie prawnej? No Jest to oczywiście szara strefa, ale też proszę Państwa musimy mieć świadomość, że Trybunał Konstytucyjny to jest bardzo ważny konstytucyjny organ. Osoby, które w nim zasiadają, spełniają, mają do spełnienia bardzo ważną rolę w związku z tym też nie możemy trywializować tego aktu ślubowania, ale mówię, to nie jest zarzut do tych osób, które szukają wyjścia, tylko to jest może do całej klasy politycznej, łącznie z Pałacem Prezydenckim taka, powiedziałabym, rzutka, że, że naprawdę nie ma co grać z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Oni zostali wybrani. I teraz to, co robi prezydent, możemy się domyślać, że skoro nie wskazał tych czterech, czterech osób jako zaproszonych na ślubowanie, to dokonał oceny ich charakteru, ich, ich wiedzy prawniczej, no, ale, ale nie ma do tego prawa. A teraz szukanie wyjścia, jak te osoby mogą złożyć ślubowanie wobec prezydenta, no wszystko powoduje, że ten i tak niski autorytet Trybunału Konstytucyjnego jeszcze bardziej cierpi. A jaka tutaj w zasadzie powinna być zgodnie z konstytucją, zgodnie z polskim prawem, jaka powinna być rola prezydenta? Czy on jest też ostatnim recenzentem tej decyzji i może zainterweniować, jeżeli by uznał, że wybór był nie w interesie polskiej racji staro, tak się może wyrażę, czy takiej możliwości nie ma? Moim zdaniem rola prezydenta ogranicza się do tego, że y, zaprasza na, do Pałacu Prezydenckiego, przyjmuje ślubowanie i wszystko. Jest jeden, jeden, jedna sytuacja, której wystąpienie, powiedzmy, uzasadniałoby powiedzenie przez prezydenta nie zaproszę tej osoby na ślubowanie. Y, gdyby się na przykład okazało, że w Sejmie została wybrana mniejszą liczbą głosów niż jest wymagana no, ale to jest taki, powiedziałabym, bardzo, bardzo trudny do wyobrażenia sobie przykład. Natomiast recenzowanie kandydatów w, przez prezydenta nie może mieć miejsca. To Sejm dokonuje wyboru, a y, objęcie tego urzędu, czy potwierdzenie tej wagi urzędu następuje poprzez złożenie ślubowania i tutaj prezydent ma rolę po prostu odebrać to ślubowanie. Część polskiej klasy politycznej, przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że przepisy, na mocy których Sejm wybrał sześciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, same w sobie mogą być niekonstytucyjne. To znaczy, w dużym uproszczeniu argument brzmi tak, nie jest zdrową sytuacją, w której władza może wybrać naraz tylu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Gdybyśmy się tylko skupili na tym jednym fragmencie, to jest rzeczywiście zarzut, który może być zasadny? Raczej nie, bo nie da się ukryć, że ten wniosek, który został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, ma bardzo, bardzo polityczną podbudowę. Po prostu opozycji nie podoba się, że teraz większość rządząca wskazuje swoich kandydatów, ich wybiera i, i te osoby zostają sędziami. Może się przecież wydarzyć tak, że w jednym roku trzech, czterech sędziów z jakichś powodów nie będzie mogło dalej sprawować e, urzędu, w, w związku z tym zrezygnują. No i wtedy no, będzie dokładnie to samo, czyli większość dokona wyboru. Załóżmy scenariusz, który wydaje się nieprawdopodobny, ale no, jednak wydarzyć się może. To znaczy prezydent... Y ostatecznie przyjmie ślubowanie od wszystkich sędziów. Zrobi to stopniowo, ale w końcu się to wydarzy. Czy to będzie z kolei początek y, takiego odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego? Czy to wtedy będziemy mogli mówić, że y, ten autorytet tej, tej instytucji z, znów zacznie funkcjonować? To będzie na pewno ważny krok, ale autorytet y, będzie zależał także od tego, kto będzie zasiadał w składach orzekających? Czy my będziemy mieli poczucie, że prezes Trybunału Konstytucyjnego został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy będziemy mieli poczucie, że wyznaczane składy są wedle jakichś określonych reguł, a nie według jakiegoś politycznego zapotrzebowania? Mieliśmy przecież w taką sytuację, że dwóch sędziów, sędzia Tuleja i sędzia Zubik, w ogóle nie byli włączani do, do składów orzekających. Więc jak, jeżeli prezydent odbierze ślubowanie od wszystkich wybranych sędziów, to będzie to na pewno dobry krok do tego, żeby rozpocząć ten bardzo trudny i bardzo długotrwały proces odbudowy autorytetu Trybunału. Ale to dopiero będzie pierwszy krok w mojej ocenie. Ale jeżeli... cały czas jeszcze pozostajemy z tą sytuacją, co zrobić z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. One są niedrukowane przecież. I teraz czy, czy te sześć osób już będzie, że tak powiem, legitymować ten Trybunał? I naprawdę jest bardzo dużo różnych wątpliwości, które nie czy bardziej prowadzą do tego, że te wątpliwości dotyczące autorytetu Trybunału, jego roli ustrojowej są dalej, dalej żywe. Czyli nawet jeżeli niezależnie od tego, co zrobi Prezydent, my trochę pozostaniemy w tej szarej strefie prawnej wokół Trybunału. Obawiam się, że tak. Profesor Joanna... I Juch... na długo. Profesor Joanna Juchniewicz, konstytucjonalista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękuję za komentarz, Pani Profesor. Dziękuję bardzo. Stany Zjednoczone rozważają wyjście z NATO. Taki nagłówek dziś pojawił się na paskach telewizji informacyjnych wielu państw świata. Po tym, jak właśnie takie zdanie wygłosił prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Z nami połączony jest Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Mówił podobne rzeczy już Donald Trump w przyszłości, niejednokrotnie. Krytykował na to, mówił o tym, że Stany Zjednoczone tak naprawdę nie potrzebują tej tego sojuszu, że sojusznicy bardziej potrzebują USA niż USA. Niech to się wszystko już wydarzyło. Dlaczego teraz jest to trochę bardziej niepokojące? Po pierwsze dlatego, że Trump użył minimalnie, ale jednak to jest istotne innych słów w tym wywiadzie dla Daily Telegraph, dla brytyjskiej gazety. On powiedział o tym, że poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Do tej pory mówił o po prostu rozważaniu tego. Teraz wyraźnie chciał, żeby zabrzmiało to mocniej. Powiedział to w brytyjskiej gazecie. Amerykanie chyba na Brytyjczyków są wściekli najbardziej, bo do tej pory Brytyjczycy w większości przypadków, niemal wszystkich w ostatnich kilkudziesięciu latach, kiedy Amerykanie się angażowali w coś militarnie, to Brytyjczycy byli razem z nimi. Czy to Irak, czy to Afganistan, czy to jakiekolwiek inne działania, to Brytyjczycy się w to angażowali. Ten sojusz brytyjsko-amerykański jest takim jakby jeszcze szczególnym sojuszem, mimo oczywiście trasa atlantyckich, Notowskich więzi, to jednak ten brytyjsko-amerykański sojusz jest jeszcze starszy i jeszcze silniejszy, a tymczasem Brytyjczycy twardo mówią, nie, nie będziemy brali udziału w żaden sposób w wojnie z Iranem, nie będziemy Ale na przykład... O to, to, o to może tutaj chodzić? O to ochranianie ciśniny ormu, o to wezwanie tak. Donalda Trumpa? Tak, to Trump jest to wściekły, że sojusznicy, że sojusznicy, no to jest też dobre pytanie oczywiście, sojusznicy odmawiają Amerykanom nie tylko udziału w tej wojnie, ale też jakiegokolwiek wsparcia w tej wojnie, wojnie, która nie ma ani mandatu ONZ, ani nawet mandatu kongresu amerykańskiego, więc no jej podstawy prawne nawet nie są wątpliwe, po prostu są żadne. Natomiast wydaje się, że Trumpa jeszcze bardziej zirytowało to, że są teraz kłopoty także z transportowaniem zaopatrzenia dla amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie, bo Hiszpaniak zabroniła korzystania z swoich lotnisk Amerykanów. Mogą tam tylko lądować te samoloty, które zaopatrują Amerykanów stacjonujących w Europie, bo to są te umowy właśnie w ramach NATO. Zaopatrywanie Amerykanów walczących na Bliskim Wschodzie tego w umowach w ramach NATO nie ma i Hiszpanie na to się nie godzą. Ale także Włochy, czy Francja w ostatnim czasie robiły Amerykanom problemy, jeśli chodzi o udostępnianie przestrzeni powietrznej, to przypadek Włoch, czy przeładunek broni, to przypadek Francji. To wydaje się, że Trumpa rzeczywiście mocno zirytowało, ale jeszcze ważny element nowy, to jest to, że również Marco Rubio mówi tak samo jak Trump. I już nie można tego zamknąć w stwierdzeniu. Trump zmieniający ciągle zdanie, mówiący raz tak, a raz siak teraz się zirytował, to powiedział to. Podobne słowa w wywiadzie dla telewizji Fox News wypowiedział Marco Rubio, amerykański sekretarz stanu, człowiek, który zdania raczej nie zmienia i człowiek, który uchodzi w administracji Trumpa raczej za tego łagodnego, tego najlepiej do Europy nastawionego. Trump jednak w wywiadzie dla Fox News powiedział tak. Myślę, że wycofamy się za około dwóch tygodni, może trzech tygodni. Uderzamy w Iran bardzo mocno, zrzuciliśmy na nich, jak wiecie, ogromną ilość bomb i rakiet. Niszczymy im teraz mosty, zniszczymy jeszcze kilka takich ładnych mostów. I może wtedy usiądą do rozmów, wtedy przestaniemy. Ale to nieważne, czy się z nimi dogadamy, czy nie. I takich już cofnęliśmy. Zajmie im 15-20 lat, aby odbudować to, co im zniszczyliśmy. To Trump pytano o to, ile jeszcze potrwa wojna na Bliskim Wschodzie, natomiast Marko Rubio wywiadzie dla Fox News, o czym mówiłem, moje przejęzyczenie, to Marko Rubio tego wywiadu Fox News udzielił. Marko Rubio powiedział o NATO w ten sposób. Nie mam wątpliwości, że gdy już skończy się obecny konflikt, to będziemy musieli przeanalizować nasze relacje. Musimy przeanalizować to, jaką wartością dla naszego kraju jest NATO. Ostateczną decyzję podejmie prezydent Trump. Najpierw jednak musimy skończyć robotę w Iranie. Jesteśmy już blisko osiągnięcia naszych celów. Musimy jednak przeanalizować, czy sojusz, który niegdyś służył naszemu krajowi, dalej mu służy, czy też jednak może stał się jednokierunkową ulicą. Czyli to polega wyłącznie już na tym, że Ameryka broni Europy. Gdy my potrzebujemy pomocy, to nasi sojusznicy nami odmawiają. Czyli Marco Rubio, tak jak mówiłem, ten uchodzący w otoczeniu Trumpa za najłagodniejszego i najlepiej nastawionego do Europy, zaczyna się wypowiadać tak samo jak Trump. Trump, który oprócz tego, że e, mówi o poważnym rozważaniu wycofania się Amerykanów z NATO, obiecuje też, że wojna na Bliskim Wschodzie się skończy szybko, że dwa, trzy tygodnie maksymalnie, a jednocześnie Amerykanie wysyłają na Bliski Wschód właśnie trzeci lotniskowiec, lotniskowiec George D. W. Bush i ten lotniskowiec miałby wesprzeć też te działania amerykańskie. On dopiero Pływa z bazy Norfolk w Virginii, więc na Bliskim Wschodzie będzie za kilka tygodni. Co też niektórzy odczytują jako być może fakt, że ta operacja potrwa dłużej. Ale USS Gerald Ford, inny lotniskowiec, który jest w regionie, ma poważne kłopoty. Musi popłynąć na naprawy do chorwackiego portu, więc być może to tylko taka zmiana na Bliskim Wschodzie. Czyli pozostajemy Ale... trochę przy interpretowaniu, co Trump miał tak. na myśli, co powiedział, co jest prawdą, a co nie. A w Ale... przypadku to jest właśnie ta słowa marko Rubio, dlatego to je podkreśla. Nas niepokoją. Ważne, bo... Tak, one nas niepokoją, bo jego nie trzeba zwykle interpretować. On mówi dość jasno, natomiast Amerykanie być może wciąż tylko chcą wywrzeć presję na y, sojuszników albo ich trochę ukarać, żeby się się zapytać, bo taki komentarz też usłyszeliśmy w aktualnościach Jedynki, że może chodzi o zmobilizowanie sojuszników, że tak. może chodzi o to, żeby Brytyjczycy się przestraszyli, żeby Hiszpanie się przestraszyli i zrobili więcej wobec wojny na Bliskim Wschodzie. To może być jak ten surowy rodzic, który chce troszkę przestraszyć dzieci? znaczy to jest też niewykluczone oczywiście, Trump wielokrotnie stosował taką e, taktykę, że straszył kraje europejskie w ten sam sposób przecież wymuszał na krajach europejskich to, żeby podnosiły wydatki na obronność do najpierw 2% teraz Trump żąda już 5% PKB e, no i to troszeczkę działało kiedy on sugerował, że jeśli tak nie będzie no to Europa pozostanie sama sobie, że Europa nie będzie broniona, że te różne takie sugestie, że jeśli Rosjanie by zaatakowali Europę, to Amerykanie właściwie nie wiedzą jakby się zachowali, za e, więc rzeczywiście taką metodę już Trump stosował wobec Europy i to też niezwykłe, oczywiście, że on w ten sposób Europę próbuje zmobilizować albo, tak jak mówiłem, ukarać w jakimś sensie, żeby się Europejczycy zestresowali, zdenerwowali i nawet jeśli teraz się nie chcą przyłączyć do wojny, którą Amerykanie do spółki z Izraelem wszczeli, to żeby na przyszłość już nie byli tacy y, odważni, y, no ale tak naprawdę co się dzieje w głowie Trumpa Ciężko, ciężko, ciężko. To Chcielibyśmy wiedzieć, będziemy wracali oczywiście do tej sprawy i do najnowszych komentarzy. Michał Strzałkowski starał się zajrzeć wewnątrz głowy Donalda Trumpa. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. W programie teraz liczby dnia. 6,21 oraz 7,66. Tyle dziś maksymalnie mogą kosztować odpowiednio 95 i diesel na stacjach. Takie ceny maksymalne zgodnie z ustawą CPN wyznaczyło ministerstwo. Od kilku dni eksperci obawiali się, że takie uregulowanie cen może doprowadzić do kolejek, a w skrajnym przypadku nawet do braków w paliwie. Szczególnie narażone miały być powiaty w, w pobliżu granic. W aktualnościach jedynki słyszeliśmy relacje z granicy litewskiej, a teraz przenieśmy się na zachód. Przy niemieckiej granicy jest nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zapytam na początek, co się dzieje na stacjach. Są tłumy? Nie ma tłumów? O, są kolejki to od rana, od siódmej, zanim yy, otwierają się tutejsze bazary. Też bardzo często odwiedzane przez klientów z Niemiec. To już ustawiały się kolejki do stacji. Jestem teraz na stacji, gdzie paliwo jest po cenie maksymalnej. Można tutaj oczywiście w Lubieszynie znaleźć też nieco tańsze po stawkach wczorajszych. I tutaj lekko licząc kilkanaście samochodów. Wszystkie oczywiście na niemieckich numerach rejestracyjnych. tankujących Polaków samochodów na blachach niemieckich. Tak, tankujących Polaków widać tutaj tylko z rzadka. Co mówią turyści niemieccy albo turyści paliwowi, jeżeli takich możemy określić, dlaczego warto dalej przyjeżdżać? No różnica w cenach jest obecnie rekordowa. Nawet euro różnicy między stacją po niemieckiej stronie granicy, a stacją tutaj w Lubieszynie jeśli chodzi o litr diesla czy o litr benzyny. No i te dane oczywiście potwierdzają Niemcy, z którymi rozmawiałam. Pytałam ich też tak troszkę pod włos. Czy wzorem polskiego rządu, który obciął podatki ceny powinien również obniżyć rząd Friedricha Merca. i o to co mówią?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 Niemieckie stacje paliw świecą pustkami, no bo każdy kto może jedzie tankować do Polski. Pytałam się jak to wygląda po tamtej stronie granicy i proszę sobie wyobrazić, że wczoraj już po wprowadzeniu w Polsce obniżek niedaleko stąd położone stacje miały po dosłownie kilku klientów w ciągu doby. Aneta Łuczkowska z zachodniej granicy Polski bardzo dziękuję za relację. To w takim razie z zachodu przenieśmy się na południe. Nasz korespondent Wojciech Stobba jest w pobliżu granicy czeskiej. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Przy granicy niemieckiej słyszeliśmy, kolejki są, a u ciebie? No tutaj w Bogatyni, gdzie teraz jestem, kolejek nie ma, chociaż różnica w cenie w porównaniu z Czechami jest znaczna. W Bogatyni, także w okolicznych miejscowościach, jeśli chodzi o olej napędowy, to ta różnica wynosi od 60 do 90 groszy za litr. W przypadku benzyny ta oszczędność dla Czechów jest jeszcze bardziej zauważalna. Sięga nawet złotówki i 10 groszy, oczywiście w zależności od tego, które stacje porównujemy. Mimo to, jak mówię, nie ma tutaj jakichś masowych wyjazdów, nie ma kolej, jak po paliwo. Ci Czesi, z którymi rozmawiałem, tankują raczej przy okazji przedświątecznych zakupów, no chociaż z czeskich mediów zdążyli się już dowiedzieć, że paliwo w Polsce jest od wczoraj znacznie tańsze.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 Jeżdżać pewnie do czasu, gdy to czeski rząd nie zareaguje i nie zainterweniuje w związku z wysokimi cenami paliw. Premier Andrzej Babisz w ostatnich dniach naciskał na dystrybutorów, w tym polski Orlen, który ma w Czechach ponad 400 stacji, aby ci dystrybutorzy obniżyli swoje marże. Sieci paliwowe tymczasem zaprzeczają, jakoby wykorzystywały trudną sytuację na rynku i maksymalizowały w ten sposób swoje zyski. Jutro w Pradze nadzwyczajne posiedzenie czeskiego rządu, który może zdecydować o obniżce akcyzy na paliw. Na przykład to jest jeden scenariusz. I jeszcze dodam na koniec, że chociaż tutaj do Bogatyni, gdzie teraz jestem, przyjeżdżają głównie Czesi, to na innej stacji w Kopaczowie, czyli przy trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec. Spotkałem przede wszystkim Niemców przyjeżdżających z Żytawy. Oni też mówili o dużej różnicy, jeśli chodzi o ceny w porównaniu z Niemcami. No a tej, o tej obniżce cen na stacjach w Polsce wielu z nich dowiedziało się pocztą pantoflową. Wojciech Stopba. Bardzo dziękuję za... Ja tylko dodam, że z informacji rządu wynika, że te kolejki przy granicach są analizowane i rozważane jest rozwiązanie, w którym na przykład ograniczana zostałaby sprzedaż dla kierowców z rejestracjami spoza granicy, ale na razie jeszcze taka decyzja nie zapadła. Teraz o zupełnie innych podróżach. Człowiek wraca w okolice Księżyca. 12 godzin pozostało do startu księżycowej misji Artemis. Jeżeli nie wrócą problemy techniczne oraz pogoda będzie sprzyjająca, start nastąpi 2 kwietnia z Florydy, zaraz po północy czasu obowiązującego w Polsce. Na przylądku Canaveral, skąd nastąpi start, jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Który, rozumiem, ćwiczy już odliczanie od dziesięciu. Tak, Kółko. w ogóle tutaj numer kierunkowy, bo każdy region amerykański ma swój kierunkowy, to tutaj na początku Canaveral on jest 321 numer no kierunkowy telefoniczny. To nie przypadek, to właśnie jest nawiązanie do startów flotów kosmicznych. W Polsce 24 minuty po północy, to już będzie drugi dzień kwietnia. I też warto podkreślić, że te okienko startowe będzie otwarte przez najbliższe dwie godziny, właśnie dokładnie od tej godziny 24.24. 24. Te dwie godziny będą wtedy, gdy na przykład będzie jakiś problem z pogodą. Ale na teraz te prognozy mówią, że na 80%. Wszystko powinno się udać po tych naprawach i też zmianie terminu startu misji Artemis, bo najpierw miał być luty, potem początek marca. Problemy techniczne sprawiły, że to właśnie teraz ma ten start nastąpić. Misja Artemis 2 to warto też podkreślić, nie wyląduje jeszcze na Księżycu, o tym cały czas mówimy, ponieważ ta misja stanowi taką kluczową, etapową misję testową, mającą na celu najpierw weryfikację właśnie podtrzymywanie systemu w statku kosmicznego Orion załogą na pokładzie, jeszcze właśnie przed podjęciem próby lądowania w ramach programu Artemis II, jedynie wejdzie w orbitę księżycową. Załoga, to jest historyczna załoga dowódca Race Westman, pierwsza Kobieta, która poleci w stronę księżyca Christina Koch. Pierwszy afroamerykanin, który poleci w stronę księżyca Victor Glover i Kanadyjczyk Jeremy Hansen. Posłuchajmy, co mówią przed startem.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 Mówią o członkowie misji Artemis 2, a tutaj na przylądku Canaveral z okolicznych plaż, parków start ma oglądać ponad 400 tysięcy ludzi. 3, 2, 1. Jan Pachlowski z przelądka Canaveral. Bardzo dziękuję za relację. Krzysztof Kuzak w studiu. W jakim znaczy, nastroju? Po, powoli, powoli wraca do zdrowia psychicznego po wczorajszym meczu. Powiem tak, jeszcze, jeszcze wzruszenie ściskami gardu ale to po niedzielnym skoku Kamila Stocha. Natomiast po wczorajszym meczu, no jest smutek, na pewno jest Słychać smutek. go zresztą też w wypowiedziach naszych słuchaczy. Nawet łzy wysłyszałem. Posłuchaj, czy też je usłyszysz? Na gorąco ocena, że tragedia po prostu. Bo, znaczy Może nie aż taka tragedia, no ale mogli jeszcze dobić jednego chociaż. No tak bardzo blisko było, naprawdę. No, tragedia, no, tragedia. To y, nie ma chyba więcej do. No, byliśmy lepsi, no nawet śwejzi szczerze mogą powiedzieć, że byliśmy lepsi. Czegoś zabrakło nam? Szczęścia, szczerze szczęścia. To mi, wydaje mi się, że tylko tyle, bo patrząc z grę byliśmy naprawdę lepsi. Na pewno bram każdy pozyację z Szwecji, goli. szczególnie w pierwszej połowie zagrał mecz życia. Przypuszczam, że dawno takiego meczu nie zagrał i długo takiego meczu nie zagrał. Nie, no bardzo fajnie grali, no mieliśmy pecha po prostu i tyle, nie, ale dali nie, w nie, naprawdę. Było bardzo dobrze, szkoda nie, nie, wygraliśmy. Było do... bardzo dobrze, szkoda, że nie wygraliśmy. No tak, bo przegraliśmy 2 tak do trzech ze Szwecją. No i nie, poje nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata. Posłuchajmy, co po meczu powiedział selekcjoner biało-czerwonych Jan Urban.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 No i tak, skończyły się nasze marzenia o mundialu, a ostatnią drużyną, która awansowała na Mistrzostwa Świata był Irak. Tuż po siódmej rano czasu w Polsce pokonał Boliwię 2 do 1 w barażu interkontynentalnym. 48 uczestników powalczy o Puchar Świata w czerwcu i w lipcu w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ci, co już wcześniej mieli pewne miejsca na Mistrzostwach Świata zagrali towarzysko. To zacznijmy od gospodarzy. Stany Zjednoczone przegrały z Portugalią 0-2, Meksyk zremisował z Belgią 1-1, Kanada bezbramkowo zremisowała z Tunezją. Ta ostatnia zagra w grupie F z Holandią, Japonią, no i nie, niestety nie z Polską, ale ze Szwecją. Japonia pokonała Anglię 1-0, Holandia zremisowała z Ekwadorem 1-1. Zapowiada się bardzo ciekawie w grupie F. Szkoda, że bez nas. Natomiast nasza młodzieżowa reprezentacja walczy o udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. No a w dalszej perspektywie o awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka pokonała na wyjeździe Czarnogórę 1-0 i prowadzi z kompletem 8 zwycięstw w grupie E. A dziś w Lidze Mistrzów Siatkarzy polski mecz o awans na turniej Final Four. Bogdanka podejmie w Lublinie Projekt Warszawa. Pierwsze spotkanie w stolicy. Projekt wygrał 3-1, a więc Bogdanka musi doprowadzić do walki o awans w złotym secie, mówi kapitan Mistrzów Polski Marcin Komenda. Jeżeli doprowadzimy do złotego seta, to na pewno tutaj będzie piekło i będzie się działo, no, ale na początek na pewno musimy się nastawić na, na trudny bój, bo wiemy, że Warszawa to jest y, bardzo mocny przeciwnik i, i to nie będzie łatwe, natomiast uważam, że jeżeli zagramy na dobrym poziomie, naszym dobrym poziomie, to jesteśmy w stanie wygrać za trzy punkty i fajnie by było zagrać tego złotego seta. Wczoraj w ćwierćfinale odpadła Resowia, a jutro o awans powalczy Warta Zawiercie. Krzysztof Kuzak, głowa do góry. Tak jest. Studium Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, Czy ja mogę zacząć od pewnego wyznania. Mm. Kocham pana, panie Surówko. Cicho, wiem. No właśnie i takie było życie pani Elizy, zakochanej w panu Sułku, a pan Sułek cały czas się od niej opędzał. E, oczywiście mowa o cyklu e, satyrycznych słuchowisk Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku i od dzisiaj proszę państwa e, można e, ten cykl e, z Martą Lipińską i Krzysztofem Kowalewskim e, jest do posłuchania na różnych e, platformach streamingowych. E, oczywiście z zachowaniem praw autorskich, bo, bo to jest Czyli ważne. Czyli je Słucham? Naruszyliśmy te prawa autorskie nie, przed nie, chwilą? Nie, nie, to na nie. nie, nie, absolutnie. Yy, I więc można słuchać yy, tego typu słuchowisk, ale to są nie tylko yy, takie propozycje mamy, jeśli chodzi o y, rozśmieszenie państwa, no bo dzisiaj pryma aprilis, no, ale sprawdźmy, jak to było z panią Elizą i panem Słułkiem. Czym pani zdaniem jestem najmniej? Najmniej? No, chyba tygrysem. A, a mnie się wydaje, że tygrysem trochę jestem. No i zrobiła mi pani przykrość. Cholera jasna. psia. Oj, to... wycofuję się. Rze rzeczywiście jak się zastanowić dobrze przyjrzeć, jest w panu sporo z tygrysa. Mhm. Panie sułku, jedyny. Cio na jednej z platform streamingowych, można też, powtarzam, Legę Artis, słuchać fachowców, czyli cyklu słuchowisk z udziałem Jonasza Kowty jako docenta i Stefana Friedmana jako pana majstra, pomiatającego docentem oczywiście. Ja wczoraj jadłem całkiem niezłą kolację. Samo? A jakże, klienci nas zaprosili. Nas? Tak, ciebie też. To za tę udaną przeprowadzkę, pamiętasz? Ale ja nie byłem. No właśnie, wszyscy strasznie żałowali, że nie był. Panie majster, jak to? Przecież nikt mi nie powiedział, że coś takiego się dzieje? Ja im powiedziałem, no, że nie może, że rozumiesz, to jakoś tam... Dlaczego nie? Ach to nie, sam mówiłeś, że byłeś zajęty, nie? Pranie, kanapki, nie mogłeś przyjść, no żałuj. A na stronach podcastowych Polskiego Radia w zakładce audiobooki jest też sporo czytanej literatury, która na pewno państwa skłoni do śmiechu, między innymi Klub Picquika Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. – Zapewniam panią – powiedział pan Pickwick, ujmując rękę starej damy i mówiąc tak głośno, iż łagodna twarz jego nabrała szkarłatnej barwy. – Zapewniam panią, iż nic mnie tak nie zachwyca, jak oglądanie na czele tak pięknej rodziny osoby w jej wieku, która przytem wygląda tak młodo i zdrowo. – A – zaczęła znowu stara dama po krótkiem milczeniu – wszystko to bardzo pięknie, jestem pewna tego, ale nic nie słyszę. Magda Mikołajczuk – Dziękuję bardzo dziękuję, bardzo. która trochę ma w sobie stygrysa, nawiązując. <grystanie> w przeciwieństwie do pana Sługa. Zmieniamy temat. Małe i średnie firmy objęte systemem KSER. Od dziś obowiązek wystawiania faktur w krajowym systemie e-faktur obejmuje mniejsze przedsiębiorstwa, w tym firmy jednoosobowe. Chodzi o firmy, których miesięczny obrót przekracza 10 tysięcy złotych. Arkadiusz Augustyniak. Największe firmy korzystają z systemu KSEF od początku lutego, natomiast dla mniejszych przedsiębiorców to dziś rozpoczyna się prawdziwy sprawdzian. Doradca podatkowy z firmy IY Jakub Bubas uspokaja jednak, że te firmy są na taki krok przygotowane. Ekspert przypomina, że mniejsi przedsiębiorcy mieli już trochę czasu na zapoznanie się z KSEFem. Na pewno to, że już od dwóch miesięcy przyjmujemy te faktury od tych największych podatników, bo to już nam pozwala się oswoić z tym procesem, z tym jak ta faktura wygląda, z tym jak zachowywać się w momencie, w którym ją dostajemy. Także to na pewno był taki czas, który można było dobrze spożytkować. Nowe obowiązki wiążą się jednak ze sporymi obawami przedsiębiorców. Rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska zwraca uwagę, że wiele osób obawia się kwestii technicznych. Duże podmioty, które dysponują zapleczem technologicznym są w stanie relatywnie szybciej dostosować swoje systemy. Natomiast mikro i mali przedsiębiorcy często dopiero zaczynają ten proces. W praktyce oznacza to konieczność zakupu nowych rozwiązań integracji systemów, przeszkoleń pracowników czy zmiany całej organizacji obiegu dokumentów. Dodatkowym powodem niepokoju jest brak możliwości poprawienia raz wysłanej faktury. Ministerstwo Finansów uspokaja jednak, że będzie dla przedsiębiorców wyrozumiałe, a KSEF wiele rzeczy uprości. Mówi zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki. Oprócz przyspieszenia obrotu dokumentacyjnego, a więc również przyspieszenia dostępu do informacji przez właściciela przedsiębiorstw, również znika niebezpieczeństwo zagubienia faktur, znika demon duplikatów często spotykany przy obrocie papierowym. Resort Finansów przypomina, że w tym roku podatnicy nie będą karani za nieprzystąpienie do nowego systemu, ani za popełnione błędy. Od 1 stycznia 27 roku do systemu dołączy ostatnia grupa przedsiębiorców, czyli ci, których miesięczny obrót jest niższy niż 10 tysięcy złotych. Wtedy to dopiero będzie się działo. Prawda, Justyna Goronko? No już się dzieje, oczywiście no, tak. Już się dzieje, to prawda. Ale my teraz nie o ksew, tylko będziemy mówili o on i o pb. Ale też o kontrolach będziemy I wracam, mówić. I o kas, inne skróty będą. Wracamy do tematu paliw. Dlatego, że słyszeliśmy zapowiedź, że mają być kontrole na tych stacjach, no czy oszustw nie ma? I są te kontrole, już wiemy, krajowa czy są, czy są administracja. Oszustwa Oczustwa są, ale takie nieznaczne jeszcze, a właściwie takie pomyłki, o tak bym ci powiedziała. Zaraz wszystko wyjaśnię, o co chodzi. Krajowa administracja skarbowa do tej pory nie ukarała żadnej stacji benzynowej za przekroczenie tej ceny maksymalnej. O tym teraz mówimy. O tym poinformował dzisiaj szef KAS. Dziś na naszej antenie Marcin Łoboda powiedział, że KAS monitoruje, czy ceny paliw nie przekraczają tych ustalonych przez ministra energii. No i tak, pytałaś o to, czy, czy były nałożone kary i czy były takie przypadki. W całym kraju odnotowano wczoraj 10 przypadków zawyżonej ceny. 10 przypadków jednak, to jest ważne jednak, jak wyjaśnił szef KAS, nie były to celowe działania, ale wynikały z błędów w organizacji stacji. Na przykład na plonach e, wyświetlała się stara cena, podczas gdy już na dystry dystrybutorach była ta e, nowa cena odpowiednia do obwieszczenia. Posłuchajmy. Tak masywnego działania na rzecz obniżenia cen paliw, które zastosował polski rząd, to jest jedyny przypadek w Unii Europejskiej. A co za tym idzie, to jest właśnie dobre to, że obniża ceny życia każdego Polaka, a przede wszystkim przedsiębiorców, którzy przekładają później to na cenę innych dóbr. Przypomnijmy, że y, za przekroczenie ceny maksymalnej paliw grozi kara nawet do miliona złotych. O wysokości tych kar w konkretnych przypadkach zdecydują naczelnicy urzędów celno-skarbowych i oczywiście będziemy Państwa o tym informować na bieżąco. Mówiliśmy wcześniej o nastrojach kibiców powczoraj. Y, po, przy nastrojach pozostajemy, ale takich y, trochę innych. Chodzi o przedsiębiorców. Tak, w, w polskim przemyśle y, nastrojach. One są nieco lepsze, choć widać negatywny wpływ wojny na Bliskim Wschodzie. Firma S&P Global poinformowała, że w marcu wskaźnik PMI wzrósł do 48,7 punktu. Czyli tak, wskaźnik rośnie, ale 11 miesiąc rzędu pozostaje poniżej granicy 50 punktów. A to właśnie ta granica jest tutaj ważna. Firmy wskazują na słaby popyt i rosnącą niepewność wywołaną wojną na Bliskim Wschodzie. Jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurt, Sytuacja na świecie mocno wpływa na kondycję naszego przemysłu i właśnie na te nastroje.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 Ale eksperci podkreślają, że polska gospodarka ma silne fundamenty. Tu ogromną rolę odgrywają środki z Krajowego Programu Odbudowy. Justyna Golonko, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja mam krótką informację z ostatniej chwili. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki w tej chwili tłumaczy, dlaczego prezydent przyjął tylko ślubowanie dwóch z sześciu sędziów. E, czytam e, w depeszy. W czasie kadencji prezydenta Karola Nawrockiego powstały w TK dwa wakaty. Ślubowanie dwojga sędziów wypełnia wymóg. To oznacza, że możemy się spodziewać blokowania pozostałych e, czterech sędziów, ale do tej sprawy na pewno będziemy wracali w aktualnościach jedynki. A na koniec magazynu ostrzeżenie przed oszustwami przeprowadzanymi przez telefon. Niestety naciągacze coraz częściej wspomagają się sztuczną inteligencją która, uwaga, pomaga naśladować głos naszych bliskich, a na naszym aparacie wyświetla się także ich numer telefonu. Co więcej, ofiar szuka się w swojej okolicy tak, aby zdobyć informacje o, o rodzinie. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Lasocicach pod Lesznem w Wielkopolsce, gdzie odnotowano serię prób oszustw telefonicznych. Sprawcy właśnie podszywali się pod członków rodziny, wykorzystując technologię do fałszowania głosu i numeru telefonu. Nasz reporter Bartłomiej Klubś dotarł do osób, które padły ofiarą takich działań. To był naprawdę wielki szok. Ten głos był adekwatny do głosu mojej córki. Mówi pan Tadeusz, mieszkaniec Lasocic, we wtorkowe popołudnie w jego domu rozległ się dźwięk telefonu stacjonarnego. Na wyświetlaczu wyświetla się nazwisko, imię córki oraz jej numer telefonu. Więc podnoszę telefon słuchawce płaczący głos córki. Tata, to ja twoja córka. Miałam ciężki wypadek. Jaki wypadek, gdzie? Co się stało? Tata, to ja twoja córka. I wtedy są kluczowe słowa w mózgu. Córka moja zawsze używała słowa to ja Marlena. Tu padło słowo twoja córka, więc od razu rzuciło mi się na myśl, że jest to oszustwo. Zadałem pytanie drugie. W co gramy, proszę panią? Po chwili telefon się rozłączył. Choć udało się uniknąć oszustwa, emocje, jak przyznaję, były ogromne. Jeśli ma pan dzieci i słyszy pan w telefonie płaczącą córkę, mówiącą o ciężkim wypadku, no to nie powiem, że do pionu nie przygarnie. I tutaj właśnie kluczowe. Jedno słowo wystarczy. Czy to jest na pewno? Mówią wszędzie, że należy się rozłączyć i potwierdzić informacje, nie poddać się emocjom. Ale nie wiem, czy gdyby inna była sytuacja, czy ja bym nie ciągnął tej rozmowy. Jak się okazało, tego samego dnia w Lasocicach doszło do co najmniej czterech prób oszustw. W jednym przypadku do rozmowy dołączyła osoba podająca się za policjantkę. Kobieta informowała, że córka rozmówcy spowodowała poważny wypadek z udziałem ciężarnej i konieczna jest wysoka kaucja, aby uniknęła aresztu. Zdezorientowany i przerażony ojciec zaczął przygotowywać gotówkę, sytuację uratowano jego żona, która po powrocie do domu natychmiast nabrała podejrzeń. Gdy zapowiedziała kontakt z prawdziwą policją, połączenie natychmiast zostało zerwane. Prawda jest taka, że pomysłowość oszustów plus rozwój współczesnej technologii przy udziale tym bardziej sztucznej inteligencji już praktycznie nie zna granic. Zaznacza Monika Rzymełka, oficer prasowa Leszczyńskiej Komendy Policji. Sztuczna inteligencja w rękach oszustów jest tak jakby doskonałym narzędziem wykorzystywanym przez z nich na przykład do przerabiania głosu w telefonie, który do złudzenia może przypominać głos naszego członka rodziny, czy też bliskiej nam osoby. Dlatego powinniśmy być bardzo, ale to bardzo czujni i tą ostrożnością, podejrzliwością i nieufnością powinny kierować się wszystkie osoby i w różnym wieku. I tym ostrzeżeniem kończymy program w Samopołudnie. Za chwilę informacje dla kierowców aktualności i tylko szczerze, w którym pytamy, czy z egzaminów na prawo jazdy powinien zniknąć element placu manewrowego. jedynka to jest radio reklama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 you <laughs>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 Ewa Mierzajowska, zapraszam. Sytuacja na drogach jest dość dobra. Mamy informacje tylko o dwóch większych utrudnieniach. To jest S7, między węzłami Szydłowiec Południe, Szydłowiec Centrum. Tu po awarii samochodu osobowego jest zwężenie w kierunku Warszawy na 41 kilometrze, ale tutaj według służb już w zasadzie dobiegają końca utrudnienia z przejazdem w tym miejscu. Na Pomorzu sytuacja bez zmian z kolei na drodze krajowej numer 55 między Nowym Dworem Gdańskim a Malborkiem w pobliżu Tragamina, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo. Na szczęście nie było poszkodowanych. Kierowcy jadą w tym miejscu na przemian jednym pasem, a chodzi o 17 km krajowej 55. Mamy za to długi korek na A4 na dojeździe do Katowic od strony Krakowa na wysokości Imielina. Tam prowadzone są prace drogowe i jest zwężenie. Korek w tej chwili ma ponad 6 km. Mamy też korek na wysokości Chrzanowa, ale tym razem na jezdni w kierunku Krakowa. Tutaj też to jest ten sam powód, czyli prowadzone roboty drogowe i zamknięty jeden pas. Mamy też kolizję na S8 w Warszawie, przynajmniej tak to wszystko, wszystko na to wskazuje, chociaż nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia od służb, ale korek jest dość długi od węzła Marymoncka, za węzeł Prymasa Tysiąclecia na jezdni w kierunku Białego Stoku o tej porze dość nietypowe spowolnienie właśnie w tym kierunku, w drugą stronę korek jest od Marymonckiej przez most Grota Roweckiego i kończy się tuż za mostem. Zakorkowana jest także siódemka przy wjeździe i przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek. Korek jest zarówno od strony do Warszawy na wysokości młodzień, i w przeciwną stronę i w zasadzie oba te korki są tej samej długości.